Tu program trzeci Polskiego Radia, minęła 14. Czas na serwis. Monika Mazurszan. 5 tysięcy policjantów pilnuje bezpieczeństwa na drogach. Polacy ruszają już na święta, choć niektórzy wybierają ciepłe kraje. Nie chcemy gotować się w domu, więc lecimy sobie do innego klimatu. A reszty dla mężczyzny, który strzelał w jednej z fabryk w Łodzi. Tatrzańskie szlaki ponownie otwarte, wyjątkiem trasa do Morskiego Oka. Policja rozpoczyna akcję Wielkanoc. Od dziś do poniedziałku na drogach będzie więcej kontroli. Podczas prowadzonych działań funkcjonarze będą reagować przede wszystkim na niebezpieczne zachowania kierujących, udzielać pomocy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz dbać o to, aby ruch na głównych trasach odbywał się płynniej i bez zakłóceń mówiła nadkomisarz Ewelina Wrona z Biura Prasowego Podkarpackiej Policji. A w całym kraju bezpieczeństwa na drogach pilnować ma około 5 tysięcy policjantów. Z dróg przenosimy się na lotnisko, w hali odlotów na Okęciu coraz więcej podróżnych. Zamiast w domach postanowili spędzić święta wielkanocne w różnych częściach świata. Lecimy do Maroko na magiczne południe. Bardzo się cieszymy, no bo sobie odpoczniemy. Będzie ciepło. Będzie, będzie. No pewnie jest 28 jakoś, coś takiego. Zadowolony z wyjazdu, będziemy odpoczywać, zwiedzać. Nie chcemy gotować w domu, więc lecimy sobie tutaj do innego klimatu. Według danych biur podróży i portali podróżniczych Polacy najchętniej wylatują na święta na południe Europy do Włoch, Hiszpanii i Grecji. A reszty dla mężczyzny, który strzelał do byłego przełożonego w fabryce w Łodzi, jak przekazał polskiemu radiu Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej, podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Zarzuty obejmują aktualnie usiłowanie zabójstwa jednego z pracowników fabryki, grożenie kolejnemu z nich z użyciem broni zakwalifikowanej wstępnie jako czarnoprochowa oraz posiadanie środka odurzającego w postaci marihuany. W toku przeszukania podejrzanego ujawnionego także dwa noże typu finka, cztery scyzoryki oraz plastikowe złączki mogące służyć za prowizoryczny kajdan. Uzbrojony 42-letni mężczyzna w środę wtargnął do jednej z fabryk w Łodzi, oddał strzały, a potem zabarykadował się w budynku. Zanim został zatrzymany przez policję, negocjacje z nim trwały około 10 godzin. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ale ewakuowano wówczas 400 osób. Otwarto szlaki turystyczne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przez ostatnie dni były zamknięte z powodu intensywnych opadów śniegu i bardzo trudnych warunków. Zamknięta do odwołania pozostaje droga do Morskiego Oka. To ze względu Będą na wysokie ryzyko zejścia lawin. W Tatrach obowiązuje nadal czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Otwarcie szlaków nie oznacza poprawy warunków, mówi dyrektor parku Szymon Ziobrowski. My otworzyliśmy szlaki tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ ustąpiło zagrożenie związane z łamaniem się wierzchołków drzew. Natomiast utrzymuje się czwarty wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Sytuacja w Tatrach wciąż jest niebezpieczna, dlatego należy unikać wszelkich wycieczek w tereny, które grożą zejściem lawiny. Przy obecnych warunkach lawiny mogą schodzić samoistnie i sięgać dna dolin, a w weekend pod Giewontem spodziewana jest odwilż. Papież Lon XIV wezwał władze Izraela do dialogu i zakończenia wojny z Iranem. Dziś rano rozmawiał telefonicznie z prezydentem Izraela o szczegółach z Rzymu Paweł Pawlica. Rozmowa papieża z prezydentem Izraela dotyczyła przede wszystkim trwającego konfliktu z Iranem. Leon XIV, który w ostatnich dniach krytykował konflikt, wezwał władze Izraela do ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego, a także do otwarcia wszystkich możliwych dróg do prowadzenia dialogu, który pozwoli wypracować trwały i sprawiedliwy pokój na Bliskim Wschodzie. Pretekstem do rozmowy prezydenta Izraela i papieża były święta wielkanocne. W ostatnim tygodniu rośnie napięcie między Watykanem a Jerozolimą, zwłaszcza po incydencie w Niedzielę Palmową, gdy Izrael Polska Policja nie wpuściła do Bazyliki Grobu Świętego Patriarchy Jerozolimy i Kustosza Ziemi Świętej. Po kilku dniach napięcia doszło do ugody, zgodnie z którą nabożeństwa wchodzące w skład Triduum Paschalnego odbywają się w Bazylice, ale przy zamkniętych drzwiach i z ograniczoną liczbą uczestników. Rzymy Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki.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 Popołudnie pogodne, ale miejscami będzie się chmurzyć. Na północy i zachodzie przeloty opady deszczu, a w Tatrach śniegu. Na zachodzie i w górach porywisty wiatr. Na termometrach od 6 do 14 stopni. Synoptycy ostrzegają przed przygruntowymi przymrozkami w nocy. Temperatura może spaść nawet do minus 6 stopni.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 Obywatelski akcelerator innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na Twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Odliczaj do Wielkanocy z aplikacją Lidl+. Plus. Już dziś z kuponem Lidl+. Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji. Lidl to się opłaca.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 W Carrefourze Wielkanoc zapowiada się rodzinnie Jaja schowu ściółkowego Simple rozmiar L10 sztuk 7,66 za opakowanie przy zakupie trzech Z apką, kartą Seniora Carrefour lub Payback Oferta ważna do 4 kwietnia Cena przed obniżką 11,49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 Z wygraną w Eurojackpot pokonasz wszystkie wyzwania Maksymalna kwota do wygrania to ponad 500 milionów złotych Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl Eurojackpot daje wolność na bogato Szukasz części do auta? Na Allegro to proste Wpisz numer win, a dobierarka pokaże dopasowane części, opony i felgi Porównaj ceny i wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz Jak motoryzacja, to Allegro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 On Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Kwiatkowski z Sims, Doda, Kajra i wielu innych. 9 kwietnia w katowickim spotku Bilety na e-bilet. Polecają Teuron, TVN oraz Polski Radio, program trzeci. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce Od zawsze na zawsze Zbliża się Wielkanoc, a z nią wyjątkowe okazje Od środy do soboty Mięso prosto do piekarnika Biedronka Schab wieprzowy ze śliwką lub szynka świąteczna wieprzowa 1 plus 1 gratis Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni Złoty 99 za każdą z trzech sztuk Przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 3 sztuki na kartę Od zawsze na zawsze Biedronka Codziennie niskie ceny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 Jedna rata gratis i 20 rat 0%. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 10 minut po godzinie 14. Terra Kultura. Dokładnie tak, jeszcze do godziny 15. Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Już za chwilę myślę, że wpiszemy się trochę tą godziną, a przynajmniej początkiem, w Wielki Piątek, ale też w te święta, które są ważne dla wszystkich z różnych powodów. Więc ruszymy i do Malagi, i do Sewilli po co? O tym przekonamy się za chwilę. Będziemy także na górach literatury spokojnie, jeszcze nie festiwal, jeszcze nie czas, jeszcze nie lipiec, ale mamy pierwsze festiwalowe ogłoszenia z Ir Irkiem Greenem z Fundacji Olgi Tokarczuk porozmawia Michał Nogaś. Będziemy także w teatrze z Zuzanną Berend. No i tak nam, myślę, całkiem zgrabnie. Przejdzie czas do godziny 15, ale wcześniej ten gentlemen Se frente rio, corazones Sin contestaciones, mis sentimientos cambian como estaciones, y aunque en perra todo el tiempo es verano, estoy pasando frío, escuchando estas canciones, pensando en ti, pero no te emocione, porque no te voy a escribir, cuál de la todavía me va a sufrir, no sé, pero Que sea tú, o a la que seas tú, pa' mí que va a ser tú. Yo ni quiero compartir. Ser un boquete en perré, por eso es que te esquivo. Ya ni más poemas para ti, este es el último que escribo. A, a veces vienen los flashbacks chingando agresivo. Te, te iba a llevar pa Maya y no llegaste ni a recibo. La invitación de la playita. Se... A Dios, i y vivir como vivía antes de conocerte, viendo fotito tuya, probando si soy fuerte. La ola con el viento, los perros y la suerte. Tenía miedo de perderte, pero no masqué a la muerte, y estoy vivo. Gracias a Dios, estoy vivo, eso es lo que importa. Yo me enamoro 515 veces, y contigo son 516. Sode, eso no es nada nuevo. Toca seguir, pichar y olvidar. Y más adelante, si hay que enamorarnos de nuevo, nos volvemos a enamorar. Tú sabes que a mí me gusta estar así, enamorado. Pero. Yo ni quiero compartir. Claro, lindo, pero te gusta mentir. Que... Boquete i Bedbany. Myślę, że językiem, chociaż to jest zupełnie inny akcent niż w Hiszpanii, ale jednak wprowadzi nas w opowieść, która przed nami. Ze mną Waldemar Zdrojewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo cieszę się, że zgodził się pan w tym takim bardzo intensywnym czasie przedświątecznym, świątecznym, na to, żeby zajrzeć się do studia, bo porozmawiamy o, myślę, ważnym wydarzeniu, zarówno dla katolików, chrześcijan, jak i tych, którzy biorą co roku udział w procesjach, w tym rytuale. Pan sfotografował i fotografował przez lata procesję Semana Santa w Sewili i Maladze. Tę wystawę możemy od razu, podpowiem, oglądać teraz w galerii Obserwacja w Warszawie przy ulicy Tarczyńskiej. Zachęcamy, żeby tam zaglądać, ale Najpierw opowiedzmy, bo jest pan fotoreporterem, który jeździł tam na miejsce i przyglądał się temu całemu procesowi, temu niezwykłemu świętu, yy, które jest właściwie nieznane nam. Te procesje w Polsce nie ma takich procesji jak w Hiszpanii. No tak, to są procesje, które zostały zapoczątkowane w XV wieku przez bractwa hiszpańskie. Tych brat dziś jest około 70 w samej, w samej Sewilli. Tak? Natomiast pierwsza moja wyprawa nie była skoncentrowana na samym Semana Santa, ponieważ wtedy jechałem do Lizbony, wynająłem samochód w Maladze i w tej Maladze pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda Semana Santa. Jeden dzień był w Maladze, potem była zaczepka do Sewilli, No i cały czas marzyłem, żeby wrócić ponownie w to samo miejsce, żeby zobaczyć jak to tak naprawdę wygląda. W zeszłym roku z moim przyjacielem Pawłem Biszniewskim pojechaliśmy samochodem na taką rajzę dwóch facetów, 7,5 tysiąca kilometrów. Tydzień czasu spędziliśmy w Sewilli. Okazuje się, że to za krótko, ponieważ to jest taka, taka wyprawa też w nieznane. Tak? Semana Santa w samej Andaluzji jest czymś szczególnym, tak? szczególnie też dla chrześcijan. Dla samego fotografa to jest po prostu uczta, bo to jest i reportaż, i dokument, i fotografia ekspresyjna. więc I portret. Tak, tam wszystko jest. Po prostu to, co w fotografii można szukać, tak naprawdę to jest fotografia humanistyczna e, i czy się jest wierzącym, czy nie, czy się jest chrześcijanem, czy chrześcijaninem, czy muzułmaninem, czy innego wyznania, to jest szalenie interesujące. Tam się widzi duchowość, tam się czuje tą duchowość, tam jest moc ekspresji, to wszystko jakby tam hula po prostu energia. Wybierzmy jedno z miast, które pan odwiedził. No, weźmy na przykład e, Malagę. Niech będzie pan e, naszymi oczami trochę i opowie, jak to już wygląda, jak wygląda wówczas Malaga, jak wyglądają te procesje, czym żyje miasto, bo przecież e, tam tak naprawdę całe miasto jest jedną wielką falującą procesją. Tak, to jest tak, że widać to wszędzie, w, w tramwajach, w autobusach, w całym mieście. To są uroczystości, które trwają, jedna procesja trwa około 13, 12, 12, 13 godzin, trwa do 3, 4 nad ranem. Jest to traktowane z ogromną estymą i to jest też tak, że ci ludzie, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach są naprawdę przejęci, elegancko ubrani, skromnie, ale elegancko towarzyszy temu o te platformy, które są takie bardzo widowiskowe, które są nie, nieprawdopodobne, ponieważ każda platforma waży około tony. Tą platformę niesie 50 facetów, którzy się nazywają Castalieros, e, i to są muszą, to jest, oni się wymieniają tymi rolami po kilkuset metrach i idą e, w zasadzie całą noc. Tak więc to jest, tak to wygląda. Różnica pomiędzy Sewillą a Malagą jest taka, którą ja bezpośrednio zauważyłem, to jest po pierwsze anturaż. Anturaż wygląda w ten sposób, że w Sewilli odbywa się to w Starym Mieście, natomiast w Maladze odbywa się to między blokami takiej współczesnej architekturze. Oczywiście są też elementy tej starszej architektury, i te platformy też są różne. Trzeba też dodać, że ja tam nie dotarłem i to jest w planach. Jest trzecia taka, taka miejscowość, która jest dla mnie bardzo interesująca w tej chwili, bo też przeglądam, jest Granada. I tam na przykład również jeżdżą na koniach. To jest różna, różna muzyka, ona się bardzo różni też od siebie. Myślę, że ma, aha, jest zasadnicza różnica między Malagą a Sewilą. A, a, a jest taka, że te platformy i kult wobec tych platform jest bardziej skupione, na przykład w Maladze na Jezusie Chrystusie, a w, w Sewili jest skupiony na Marii. Tak? I Maria, która jest nazwana Makareną, jest taką główną platformą. To, jest, to są dzieła sztuki, to są absolutne dzieła sztuki. Czeka. Jest pan fotoreporterem, był tam na miejscu. Ja zachęcam, żeby zaglądać do Galerii Obserwacja w Warszawie, gdzie aktualnie do maja trwa wystawa Semana Santa. O tych procesjach akurat w dwóch hiszpańskich miastach, Sewilli i Maladze rozmawiamy teraz. To jest połączenie, przynajmniej na pana zdjęciach, bardzo wielu warstw codzienności życia, ale też niecodzienności tego wydarzenia, tych procesji. Zagląda pan zarówno w ten taki trzon wydarzenia, w to, co jest najważniejsze, to, co jest doniosłe, to, co można nazwać sakrum, ale także to, jak ta procesja jednocześnie staje się areną dla codziennych sytuacji. To się przenika na tej tak, wystawie. Tak, absolutnie. To jest też tak, że ci ludzie, którzy tam się pojawiają, to są całe rodziny, które się spotykają w pewnym momencie. Nie chcę użyć tego słowa, że to jest festyn, bo to jest złe określenie, czy odpust, bo to tak nie jest. Natomiast spotykają się z całego świata, my zwróciliśmy uwagę z moim kolegą, którym byłem, że, że oni się sp... to są rodziny, które zjeżdżają się w tym momencie, na ten tydzień, e, w tym przypadku do Sewilli z całej Hiszpanii, ale również i z zagranicy. To jest niebywałe. Ta wystawa, która teraz jest prezentowana jest tylko fragmentem tych zdjęć. Miałem to szczęście tym razem, że miałem wspaniałych, yy, wspaniałe osoby, z którymi mogłem współpracować, między innymi Karolinę Lizuraj, która e, opracowała wystawę, ona otrzymała ode mnie zestaw zdjęć i ja nie ingerowałem w to, wybrała i zrobiła pewien klucz, o którym będziemy mogli opowiedzieć e, wraz z Pawłem e, Wyszniewskim, który opracował to merytorycznie, ponieważ on jakby zatopił się w historii Semana Santa i ma ogromną wiedzę na ten temat co dla mnie było fantastycznym też przeżyciem, to tak trochę jak za dawnych lat, że fotoreporter e, podąża krokiem dziennikarza. Tak? Dziś to już jest raczej Rzadkość. przeszłością. Tak? Nie ma takich zdarzeń, ale kiedyś w gazetach było tak, że dziennikarz miał swojego fotoreportera i to było bardzo fajne, ponieważ też miał tą swobodę do działania. Ja w tym roku, znaczy w zeszłym roku, ale teraz miałem tą przyjemność, że miałem taki zespół wyjątkowy, z którym się wspaniale pracowało. I chcę jakby zaprosić też Państwa, będzie po 18, daty jeszcze nie ustaliliśmy, kwietnia. ale będzie tak, po 18 kwietnia będzie spotkanie e, tematyczne, oprowadzenie kur kuratorskie i myślę, że to będzie bardzo ciekawe, ponieważ Paweł ma tak dużo do powiedzenia, a Karolina może odnieść się ze strony estetycznej. Ja troszkę nie mam dystansu do tego, natomiast to jest pewien właśnie komfort, że mam możliwość pracować z osobami, które mnie wyręczają. Ja pokazuję zdjęcia i rozmawiam tym obrazem. Dla mnie ten obraz jest wyjątkowy. Sprawdźmy w galerii Obserwacja w Warszawie. Oczywiście zapraszamy w kwietniu na specjalne spotkanie i oprowadzanie. Którego proszę przypomnieć? Po osiemnastym. Poinformujemy na naszych stronach, na stronie obserwacji i na Facebooku o tym wydarzeniu. Świetnie. To w takim razie trzymamy rękę na pulsie. Semana Santa, czyli wielkie, niezwykle ważne procesje w Sewilli i w hiszpańskiej maladze. A to, co podniosłe, zwyczajne, to, co wspólnotowe, jednostkowe, to, co intymne, duchowe, to sakrum i profanum przemiesza się na tych zdjęciach. Zapraszam bardzo serdecznie. E, Waldemar Zdrojewski, autor zdjęć. Dziękuję bardzo za tę wizytę. Dziękuję uprzejmie. Życzę zdrowych i wesołych świąt, spokojnych przede wszystkim. A ja się dołączam do tych życzeń wraz z duetem Tartarellena. Si vería ya la rana gamello y a la cabra Bilbilico sigasela rodeando por la plaza Bilbilico sigasela rodeando por la plaza Si oyera ya la flauta al tambor y la mandolina taniendo una que llega las armadas con victorias y con gracias vence ni severim choc 77 vence ni severim choc 77 vence ni severim choc 77 vence ni severim choc 77 adelante va la hija del rey única y manchevica adelante Czevika Con un baile Sacrificio, el que me reciba, primo, te daré en sacrificio. Lo que a Dios es prometido, hay que cumplir, Padre mío. Solo dos meses te pido para llorar cerca del río. En el aire vuelan vierbos que contienen el destino, en el aire vuelan vierbos que contienen el destino, vense y se verim, chocsen y se verim, mensen y se verim, chocsen y se y se -berin. Severim będzieęni sewelim czok chceni seweim będzieę seni severin, czok seni severin, będzieę seni severin, czok seni seweim będzieę seni seweim czok seni seweim Akurat nie andaluzyjski, ale kataloński duet Tarta-Relena. Myślę, że mogę jeszcze raz z przyjemnością zaprosić Galeria Obserwacja Semana Santa i fotografię Waldemara Zdrojewskiego. A teraz radość, radość, radość ogłaszamy. Festiwal Góry Literatury to jest festiwal, który rozpoczyna się 13 lipca, zakończy 21 lipca. My jak zwykle patronujemy górą literatury, Literatury. Okazuje się w tym roku i za chwilę się okaże, że nie tylko górą, ale jeszcze rzekom. Co to wszystko znaczy, wyjaśnią za chwilę dwaj panowie. Góry literatury to jest pierwsze ogłoszenie, a my cieszymy się, że możemy razem z wami być. No to cóż, chyba to zróbmy. Michał Nagaś rozmawia z Irkiem Grinem. A ja w studiu nie sam, ze mną prezes Fundacji Olgi Tokarczuk, Irek Grin. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o festiwalu, a właściwie chyba ten rok coś nowego przynosi, o festiwalach, ale zacznijmy od tego, któremu patronujemy od lat. Festiwal Góry Literatury w tym roku od 10 do 18 lipca, w co najmniej 25 lokalizacjach Dolnego Śląska, bo taki wynik udało nam się uzyskać w zeszłym roku, a tych partnerów dołącza do nas coraz więcej, co jest oczywiście fundamentem naszej roboty. Nie ma nic fajniejszego, kiedy nagle się jakaś wieś, jakieś miasto, jakaś gmina, i mówi, może byście do nas również zajrzeli. To oczywiście z punktu widzenia organizatora jest dość skomplikowane, ale robimy, co możemy, żeby być wszędzie. W trzech zdaniach przypomnimy słuchaczkom i słuchaczom co to jest za festiwal i jaka jest jego idea. Festiwal go Literatury powstał w 2015 roku i stworzyła go wówczas jeszcze nie laureatka Literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk, tylko mieszkanka województwa dolnośląskiego i pisarka Olga Tokarczuk. I jego celem było na samym początku zaproszenie sąsiadów, mówię oczywiście w szerokim tego słowa znaczeniu. Wtedy jeszcze rozmawialiśmy z Olgą na ganku jej domu. No, no więc właśnie, zaproszenie niemal do domu, by porozmawiać o literaturze i o sztuce. I tak się złożyło, że ten festiwal bardzo się rozrastał, rozrastał. Kiedy powstała Fundacja Olgi Tarkarczuk w roku 2020, to niedługo później przejęliśmy organizację tego wydarzenia, no i on się dalej rozrastał. Dla, dla tych z Państwa, którzy, którzy rzeczywiście nie wiedzą o tym, to jest, mówimy do z odpowiedzialnością i na podstawie twardych danych największy literacko-społeczny festiwal. W Polsce w zeszłym roku odwiedził nas ponad 65 tysięcy osób. Do tej pory materiały, które nadajemy lub rejestrujemy w trakcie festiwalu obejrzało ponad 650 tysięcy osób. I dwa lata temu, w roku 2023, no już trzy prawie, dołączenie się mediów publicznych do tego festiwalu, naturalna realizacja misji publicznej, mówiąc krótko, przez te media, i mówię tu zarówno o trójce, ale też o dwójce i o telewizji polskiej, spowodowały też skokowy wzrost zainteresowania tym festiwalem mi tym, co tam robimy. No to teraz wracam. W tym roku rok jest specjalny, bo, no bo część z Państwa pewnie już wie, jak ktoś nie wie, to się właśnie dowie, że jesienią ukaże się nowa powieść Olgi Tokarczuk. Będziemy mieli kilka szczęści na Festiwalu Góry Literatury w lipcu. Po pierwsze, pokażemy okładkę. Po drugie, ogłosimy tytuł. Ale to wszystko nie byłoby jeszcze tak ekscytujące, chociaż ważne. Zaplanowaliśmy na, na otwarcie festiwalu lektury fragmentów nowej powieści Olgi Tokarczuk w wykonaniu autorki. Pozostawmy Państwa teraz z tą chęcią posłuchania. Natomiast dlaczego dla nas to jest ważne? To jest książka, która opowiada o pewnym szczególnym kawałku ziemi, o ziemiach zachodnich Polski czyli napisała w końcu. No tak, to jest ta książka. To jest ta książka. I ja nie przypadkowo mówię o ziemi, a nie o ludziach, bo oczywiście oni są najważniejsi. Natomiast to, w jaki sposób Olga podchodzi do ziemi, co znamy z jej e, wcześniejszych książek, właściwie wszystkich, to w jaki sposób myśli o ziemi, dla nas jako organizacji pozarządowej, która zajmuje się również tematami wysiedleń, wypędzeń, przesiedleń. Ten szczególny skrawek, jakim jest Dolny Śląski, województwo lubuskie, o którym za, za momencie, staje się mm uh przedmiotem nieustających rozważań i badań. To znaczy geniusz tego miejsca, z którego wypędzono wiele milionów Niemców, na które przesiedlono w większości wypadków, no może nie w większości, ale w dużej liczbie wypadków siłą, przedwojennych obywateli Polski, czy do którego wracają repatrianci. Chodzi... I jeszcze część ludzi uciekała tam przed komunistami. O, oczywiście. Mhm. Ten wątek akurat w polskiej kulturze jest bardzo mocno osadzony. W każdym razie pomyśleliśmy, mhm. i mówię to dzisiaj po raz pierwszy, i też sprawia mi to ogromną radość, że tutaj, że tematem przewodu w tej edycji będzie terytorium. Przy czym my byśmy chcieli, ale nie zrobimy tego z powodów marketingowych, <śmiech> aby to terytorium było ze znakiem zapytania. To znaczy, abyśmy mówili terytorium w ten sposób. Bo tak naprawdę będziemy zadawać sobie pytania o to. Po pierwsze, co to jest terytorium? Po drugie, czy to jest naprawdę jedyna forma geograficznego istnienia człowieka, która nas zobowiązuje jako ludzkość? Co się stało, żeśmy się wszyscy umówili na to, że jak sobie narysujemy na mapie granice, to nagle to będzie jakieś państwo? a to obok już nie będzie. Od lat prowadzimy na górach literatury warsztaty w formie wędrówek górskich, gdzie bardzo wielu fachowców, ale też wybitne artystki, jak na przykład Ula Zajączkowska, pokazują, że kiedy się przekroczy te linie na mapie, w naturze, kiedy się przejdzie na chwilę na czeską stronę, to ten las jest dokładnie taki sam. Temu terytorium, tym terytorium poświęcimy zarówno w formie wprost debat na ten temat, jak i tak jak mamy w zwyczaju, podczas wielu, wielu innych spotkań, które będą poświęcone albo konkretnym książkom, albo innym zagadnieniom, będziemy do tego ograniczenia, jakie nakłada na nas terytorium i pojęcia terytorium, będziemy ciągle wracać. A ta historia jest w sensie opowieści nieskończona. Każdy los każdego człowieka, który tam trafił, każdy los każdego człowieka, który stamtąd musiał wyjechać, rozchodzi się, rozmnaża, rozgałęzia na miliony następnych losów, z których każde jest warte opowieści. Warte opowieści. Irek Green będzie jeszcze opowiadał, także bardzo dużo będziemy opowiadać o Festiwalu Góry Literatury na naszej antenie. Już za chwilę więcej o programie Góry Literatury. Aj, wrocławski duet, skalpel, fantastyczni. A my wracamy do ogłoszeń Festiwalu Góry Literatury. Michał Nogaś i Ireneusz Grin z Fundacji Olgi Tokarczuk. Teraz ci patrzę głęboko w oczy i wydaje mi się, że w październiku też porozmawiamy z Olgą Tokarczuk o jej nowej powieści. To znaczy, no chciałoby się powiedzieć, a jakżeby inaczej? I będziemy zapraszać, zapowiadać. Teraz wracając, bo się rozmarzyłem już, myśląc o czytaniu kolejnych setek stron, które wyszły z ręki do listki, to bym byśmy może zdradzili coś na temat programu. Czy wiadomo już, kto odwiedzi tegoroczny festiwal? Jesteśmy w momencie najtrudniejszym dla organizatora imprez, szczególnie takich jak nasza, gdzie w ramach tych dziewięciu dni zaszywamy 170 wydarzeń bardzo różnorodnych. Niektórzy mówią na to puzzle, inni w Sudoku, a można jeszcze wiele znaleźć określeń na to, co my teraz robimy, próbując ułożyć ten program w taki sposób, żeby on był atrakcyjny. I jest kilka nazwisk, kilka postaci, z których udział z przyjemnością mogę ogłosić. Po pierwsze, po zeszłorocznym niepowodzeniu, wynikającym z tragedii rodzinnej, przyjeżdża Georgi Gospodino. Przyszły noblista, moim zdaniem. I moim też. To przypomnę, wybitny pisarz z Bułgarii. Tak. Georgi będzie miał też nową książkę po polsku. Z... Opowiadania. Tak. tak, będzie zbiór opowiadań, więc bardzo ładnie to się nam składa. Więc zarówno o tej jego powieści, bo ja nie wiem, czy to można końca nazwać powieścią. Teraz porozmawiamy też o, o zupełnie nowych rzeczach. Przyjeżdża do nas człowiek, który o terytorium wie wszystko, tylko o innym terytorium, ale nam bardzo bliskim, czyli o bibliotece. Odwiedzi nas Alberto Manguel, z którym właśnie o bibliotece jako terytorium, o jej ograniczeniach, ale także o, o, o tym, co ona nam oferuje. Porozmawiamy. Był gościem u mnie w audycji Wszystkie Książki Świata na początku roku. Ta biblioteka jego nowa w Lizbonie powstaje. Wspaniale o tym opowiada. Mhm. Postanowiliśmy też zaprosić trochę gości z kręgą antropologii o charakterze światowym, którzy zarówno jako praktycy, jak i teoretycy zajmują się problemami, nawet nie tyle migracji, chociaż to jest oczywiście istotne, ale ile przesiedleń właśnie. To nie będzie łatwy panel, nie będzie łatwa dyskusja, którą roboczo nazywamy sobie przesiedlenia jako sposób życia. Były wiceszef Lekarzy Bez Granic, profesor antropologii Sorbony Wiefasen, będzie się zastanawiał nad tym, w jaki sposób przeróżne doświadczenia, które badał, szczególnie e, europejskie, możemy przenieść na grunt Polski, czy na grunt zachodnich i północnych i zobaczyć, w jaki sposób to się będzie odbywać. Zresztą to jest ciekawe i mogę teraz troszkę o tym nowym wydarzeniu, bo, on, bo to się będzie widzieć, jeśli, jeśli pozwolisz. My jako Fundacja mamy w statucie od samego początku wpisane dwa województwa, jako miejsca naszej szczególnej aktywności. I to jest województwo dolnośląskie oczywiście i to jest województwo lubuskie. Województwo lubuskie z tego powodu, że pomijam fakt, że Olga Tokaczuk się tam urodziła, pomijam fakt, że spędziła pierwsze 10 lat życia w klenicy niedaleko Zielonej Góry. Ważne jest gdzie. No, to był to jeden z ważniejszych uniwersytetów ludowych w prl czyli takiej placówki kształcenia ustawicznego o ponad 100-letniej już tradycji, która zajmuje się, no inaczej to troszkę wyglądało w prl inaczej to wygląda dzisiaj, bo uniwersytety ludowe funkcjonują przecież na co chodzi. Czas. I w Polsce z tego, co słyszę odradzają się również w tej takiej formie dosłownej. Natomiast my mamy od lat już taki program, który się nazywa Latający Uniwersytet Ludowy i w jego ramach realizujemy przeróżne warsztaty, seminaria, sympozja, lekcje. No i patrząc na efekt, jaki przynosi Festiwal Góry Literatury, postanowiliśmy, nazywamy to czasem wewnętrznie, ale to ma tylko dobre konotacje, taką szczepionką. Znaczy postanowiliśmy pójść do nowej populacji, całkiem nieodległej, czyli do województwa lubuskiego. I odpowiadając na od dawna z tamtej strony płynące prośby, czy sygnały, czy inspiracje do tego, abyśmy próbowali w województwie lubuskim stworzyć coś na kształt gór literatury. Pojawił się pomysł Festiwalu Rzeki Literatury. On się odbędzie od 20 do 23 sierpnia, czyli mniej więcej miesiąc z kawałeczkiem po zakończeniu gór literatury w żonej Górze i w okolicach. A dlaczego mówię, że te rzeczy się widzą? Bo na górach literatury jest na przykład zaplanowany taki panel. Komuś może się wydać ezoteryczny. Ja myślę, że w swojej naturze po prostu bardzo otwierający. Są trzy postaci, które które bardzo intensywnie przez ostatni czas skupiały się na fenomenie ziemi zachodni i północnych, bo tego trzeba było dodać, i patrzą na to z, z ciekawych, nowych perspektyw. Jest to Tomasz Grabowski, naukowiec, który dowodzi w swojej ostatniej książce, że społeczeństwa, które wzrosły na terenach w jakimś sensie, opuszczonych dzikich, ich, które trzeba było oswoić, takich, których jeszcze przed chwilą mówiło się innym językiem i gdzie na stołach w domach zestawało się jeszcze ciepłe garnki z zupą, wchodząc do tych domów. Na tych terenach najmocniej i najsilniej rozwija się społeczeństwo liberalne, progresywne, otwarte, rezylientne, jak to się dzisiaj mówi. To jest taka pierwsza całościowa próba zrozumienia tego, co się dzieje i jak nabywa tożsamość, powiedzmy już trzecie pokolenie, prawda? ludzi, którzy tam mieszkają. Prezydent rogalska patrzy na te rzeczy w historii odzyskiwania i utraty z perspektywy etnologicznej. Jest to niezwykle ciekawe ujęcie, które dla odmiany wchodzi w głąb, szuka źródeł. I trzecia postać w tym panelu to Andreas Kossert, niemiecki historyk, który zajmuje się generalnie perspektywą wysiedleń, jednakowoż szuka on w tym kontekście ziem porzuconych i pustych jakieś próby identyfikacji tożsamościowej Niemców. Tak samo postawiony problem w stosunku do województwa Lubuskiego Jest mało obecny. Mhm. W przestrzeni publicznej, czy jakiegoś intelektualnego namysłu bardzo to jest rzadkie. Nie przebiło się, nie miało takich mocnych ambasadorów, prawda, jak choćby tutaj Olga Tokarczów czy Karol Maniszewski. Więc my byśmy chcieli z tym doświadczeniem tworzenia się koncepcji dożsamości. Krzysztof Fedorowicz trochę o tym pisał w swojej książce, <śmiech> która była nominowana do niej Tak jest. Krzysztof Fedorowicz nasz dobry duch, bo fajnie, że go wywołujesz. Autorem nazwy festiwalu Rzeki Literatury jest właśnie Krzysztof Fedorowicz. Lubuski poeta, pisarz i winiarz. A zatem ten rodzaj wyciągniętej ręki z Dolnego Śląska w stronę Lubu próby podzielenia się doświadczenia, pokazania jak bardzo skomplikowana, złożona, jednocześnie otwierająca może być ta dyskusja o tożsamości w nowym miejscu. Tam poszukiwanie tożsamości jest wielokrotnie trudniejsze niż na Dolnym Śląsku, bo nawet Miejscowość, od której nazwę bierze cały region, no, leży w Niemczech. Czyli mamy do czynienia z jakąś taką równiną, która dzisiaj walczy o to i walczy skutecznie. A my się będziemy do tego dokładać. Aby nie być tylko korytarzem przejazdowym, aby nie być tylko jakimś miejscem, przez które się przejeżdża. My zaprosimy państwa do takich miejsc, że trzeba będzie z głównej drogi zjechać. Zresztą podobnie jak robimy na górach, ale naprawdę parę kilometrów i znajdujemy się w zupełnie innym świecie. Gdzie się udać w sieci, żeby już teraz na bieżąco śledzić rozwój programowy obu festiwali? Mhm. Takim najstabilniejszym miejscem jest nasza strona internetowa, czyli strona internetowa Fundacji Olgi Tokarczuk, a drugim, który nas dzisiaj mocno wspiera, to są nasze profile społecznościowe, zarówno Fundacji Olgi Tokarczuk, jak i Festiwalu Góry Literatury, jak i nowego profilu Festiwalu Rzek Literatury, gdzie powoli się budujemy i budujemy społeczność wokół tego wydarzenia, gdzie podajemy już bardzo wstępne i pierwsze informacje. To teraz znakomicie przyspieszyli zaczniemy tradycyjnie ujawiać nasze pasmo muzyczne i ono będzie równie mocne na obydwu na obydwu festiwalach wspaniały materiał, rzadko słuchany i całkiem nowy Marysi Peszek poświęcony Janowi Kochanowskiemu to jest coś co zagramy więc zaczynam od Marii Peszek ciąg dalszy nastąpi Dokładnie tak. Michał Noga się obiecuje. Tutaj w rozmowie z Jerenauszem Greenem z Fundacji Olgi Tokarczuk. No i tak jak słyszeliśmy, festiwal Góry Literatury, ale teraz także rzeki. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki województwa lubuskiego. Proszę zaglądać na stronę fundacjaolgitokarczuk.org. Tam wszystkie szczegóły. Festiwal w tym roku od 13 do 21 lipca. A skoro wywołali Marię Peszek, no to Maria musi pojawić się na naszej antenie. własnej spódnicy, kochani. Maria Peszek i Rosu. Maria Peszek na Festiwalu Góry Literatury. A my teraz zapraszamy do Wrocławia. W zeszłym tygodniu realizowałam audycję z Teatru Kapitol. a Zuzanna Berend w tym tygodniu opowie o spektaklu, który jest całkiem niedaleko. Z Teatru Kapitol udajemy się do Teatru Polskiego, który jest kilka ulic dalej, ale właściwie ta scena, na którą chciałabym was dzisiaj zabrać, to scena na Dworcu Świebockim, czyli taka przestrzeń, która prowokuje do eksperymentów, do eksperymentowania z tym, jak posadzić publiczność, jak rozegrać całą akcję w przestrzeni. I na taki eksperyment zdecydowała się Weronika Zajkowska, która w Teatrze Polskim we Wrocławiu przygotowała premierę Drakuli. I tutaj na początek warto Zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze Teatr Polski we Wrocławiu podnosi się teraz z takiego dość długiego czasu artystycznej stagnacji i ta premiera Weroniki jest znakiem tego, w jaką stronę Michał Zadara, czyli obecny dyrektor, chce tę scenę prowadzić. A kim jest Weronika Zajkowska? Możliwe, że jeszcze o niej nie słyszeliście, bo to jest młoda reżyserka i dramaturzka, która w ubiegłym roku zdobyła główną nagrodę dramaturgiczną na Forum Młodej Reżyserii i tam została rozpoznana właśnie jako taka interesująca nowa postać w teatralnym polskim świecie. I ten Dracula, którego zaproponowała we Wrocławiu, miał być i jest takim eksperymentalnym, scenicznym horrorem, gdzie inaczej niż zazwyczaj główną rolę odgrywa nie wzrok, tak jak w teatrze to bywa często, ale słuch i węch. Więc jeżeli już wiemy, że słuch będzie tutaj szczególnie ważny, to może warto posłuchać fragmentu dźwiękowego ze spektaklu. A, pozwól, że dam ci radę, mój drogi młody przyjaciel. Proszę pod żadnym pozorem nie nocować w żadnej innej części zamku. Kryję w sobie wiele wspomnień. Niech pan... dzieci na noc. Jaką się tworzą. Nie? Ale musi być pan zmęczony. Pańska sypialnia jest już przygotowana. A jutro będzie pan spać tak długo jak wice. Tak brzmi Bram Stoker we Wrocławiu na scenie na Świebockim Teatru Polskiego. To, na co jeszcze warto zwrócić tam uwagę, co jest zupełnie nieoczywiste, to, że reżyserka zdecydowała się na wykorzystanie nie tylko bodźców dźwiękowych i wizualnych, ale też zapachowych. I już w momencie, kiedy wchodzimy na scenę przy Świebockim takim wąskim korytarzem ciemnym, co też ma znaczenie, czujemy taki lekki zapach trochę może ziemi, trochę wilgoci, co wprowadza nas w klimat tego upiornego zamku Drakuli, w którym rozegra się akcja. W czasie zresztą tego spektaklu często bardzo zapada zmrok i jak mówi nam zapowiedź na początku, w ciemności wszyscy odczuwamy rzeczywistość inaczej, bardziej intensywnie, bardziej jesteśmy w stanie się bać, bardziej przeżyć to, co nam się przydarza i właśnie do takiego przeżycia zaprasza Drakula w reżyserii Weroniki Zajkowskiej z Teatru Polskiego we Wrocławiu. To jest taki spektakl, który myślę, że może zainteresować publiczność w bardzo różnym wieku, bo i nastolatkowie będą się na nim świetnie bawić i korzystać z tych wrażeń, ale też starsza publiczność nie będzie w żaden sposób zawiedziona. Zajkowska korzysta z tego, że te historie o Drakuli dobrze znamy i właściwie to nie ona ma nas tutaj zaskoczyć, a ta teatralna forma i to jest coś, z czym ona pracuje w taki sposób, który przyciąga uwagę i w taki sposób, który myślę, że będzie dla wielu osób ciekawy. To, czemu można się też przyjrzeć właśnie, przychodząc na Drakulę i uczestnicząc w tym, to to, w jaki sposób często w teatrze bardzo dużo zabiegów jest przed nami ukrytych, a ona pokazuje nam, jak są robione te dźwięki, jak są robione te efekty, w jaki sposób wytwarza się ta teatralna groza, która ma nas trochę przestraszyć, ale trochę też zachwycić tym, że jest to robione na naszych oczach, zaraz obok nas i jakby z myślą o tym, żeby właśnie te nasze emocje pobudzić. Uuu, Dracula I to na scenie Teatru Polskiego A konkretnie na Dworcu Świebockim Weronika Zajkowska I premiera Drakuli. Zuzanna Berend, dziękuję bardzo Ale my jeszcze nie uciekamy z Wrocławia Bo mamy jeszcze jedno zawołanie Mamy jeszcze jedno zaproszenie I z nami Bartek Bartos Reżyser, scenarzysta I dyrektor festiwalu Kinomural Dzień dobry Dzień dobry artystki i artyści audiowizualnie słuchający trójki. Ja w sprawie tegorocznego Open Call w ramach Festiwalu Kino Mural. To Festiwal Sztuki Nowych Mediów, audiowizualne wydarzenie, w ramach którego we Wrocławiu na dwie noce zamykamy kwartał jednej z historycznych dzielnic Nadodrza, wyłączamy miejskie światło i na gigantycznych, bocznych ścianach kamienic wyświetlamy pracę artystów z całego świata. On repeat! czyli powtórz, to tytuł i temat tegorocznego naboru. Pętla, repetycja, obieg, refren, trans, rytuał. Wszystko, co powoduje, że z powtarzania wyłania się coś więcej. Coś, co zawiesza czas i przestrzeń. Coś, co wraca, żeby zaznaczyć moment i pozwolić mu wybrzmieć. A czasem po prostu wraca, bo nie chce się domknąć, więc trzeba to po prostu sprawdzić jeszcze raz i jeszcze raz. Takich prac szukamy. Zatem Włącz Tryborn Repeat, bo to last call na nasz Open Call. Kończymy nabór 8 kwietnia. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie www.kinomural.pl. Apelował i zapraszał Bartek Bartos, dyrektor festiwalu Kino Mural. Zachęcamy, do 8 kwietnia trwa nabór, więc zapraszam i ja. Zatem żegnamy się już, myślę. Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko, Agnieszka Obszańska. Puk, puk, dziękuję Bartkowi Bartosowi za to bardzo ładne ogłoszenie. I już mkniemy do godziny 15 z Jank. Miko, do usłyszenia. Ay, hey, hey. dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, al oído me habla Le toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Bebecita, tu solo indica Un corazón emoji, yo sé qué significa Ella se va viral en IG cuando publica Me dijo que su caption siempre me lo dedica uh. Ella se enrola varios, siempre está on demon time uh, Cuando llama a la calle, la baby no da decline Para ver su contenido, tienes que pagar el prime Carita de revista y la ropa de design Yo le enseño how to doggie All my bitches be. Oh my bitches yummy No baby troba How she solo the better money. Sabe que ta' rico La sabe que una mami dame contacto te digo mi diabla Sabe lo que hace Al oído me habla Me toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama Dame, dame contacto, te digo mi diabla Sabe lo que hace, oído me habla me Toco su cuerpo, eso es lo que ella ama Y prende la webcam cuando está en su cama El feeling en la cartera, negro es el Panamera La baby es exclusiva, manda con cualquiera Tiene pal se compra lo que ella quiera Ropita de marca, Carolina Herrera Yo le enseño how a doggy, all my bitches bad, all my bitches yummy, the baby dropa, how she's solo bottom money. Sabe que está rico, te sabe que una mami autopromocja. Cześć! Dzień dobry Państwu. Uwaga! Jedzie Trójkowy Ekspres. Co mnie bardzo cieszy. A do Trójki wraca Paweł Kostrzewa. Takie powroty zdarzają się rzadko. Czas na nowy rozdział. Trójkowy Ekspres. Wjeżdża na stację docelową. Każda sobota od 10 do 13. Czołem. Do usłyszenia. Mietal tam z negatyw. Bartosz Sadulski, Wojtek Madolewski, Katarzyna Nosowska i Paweł Krawczyk. Autopromocja. Zapraszamy! Do reklamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja złotanioska, złota nioska, rozmiar M, 10 sztuk, cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Pikok, kiełbasa biała z szynki lub rzeźnik, kiełbasa biała surowa 500 gramów. cena przed obniżką 11,99. Teraz tylko 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch sztuk. Lidl, to się opłaca. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Z Carrefourem Wielkanoc, tania jak barszcz. Złap świąteczną okazję. Masło łaciate 200 gramów w promocji 2 plus 2 gratis z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna 3 i 4 kwietnia. Więcej na Carrefour.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać. Szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Ja biorę moleki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 Ja na święta jestem na przykład bardzo oszczędny Dlatego powiem tylko tyle 50% taniej A resztę powiem wam ja Na Wielkanoc w Oshon czeka prawdziwy superhit cenowy Przy zakupie waszych ulubionych produktów świątecznych Takich jak jajka ściółkowe lub czekoladowe zające Drugi ten sam produkt aż 50% taniej 50% taniej? No takie rzeczy to się chwyta w lot Oferta ważna do 4 kwietnia Szczegóły na oschon.pl Oszą, co zaplanuje, tu kupuje